Pękło coś w Polsce Pękło coś w Polsce i to jest właśnie znak, żeby rozpocząć kolejną audycję z cyklu Sobotaż Witamy się z Wami serdecznie tutaj Paweł Piechowicz i Mateusz Kraszewski jak zawsze, z tego samego miejsca, z kafe Oto. Na samym początku winni Wam jesteśmy 15 groszy i 17 jenów. Jenów. Jenotów. Winni jesteśmy Wam krótkie wyjaśnienie sytuacji sprzed tygodnia. Przed tygodniem audycja była nagrywana w bardzo niesprzyjających okolicznościach. Ponieważ pakowaliśmy się w sytuację na własne życzenie i przez własną ignorancję, sytuację, o której nie mieliśmy pojęcia. Nie mieliśmy pojęcia, że w Japonii, a to jest taka nasza mała Japonia druga Japonia Łyżeczkami Wisłe. Zbudowaliśmy. zbudowaliśmy sobie z klocków ego i ta Japonia świętuje, że są małe dzieci, które są tak. płci męskiej. I właśnie dlatego karpie wisiały na drzwiach. A my, jasne, A my z... byliśmy otoczeni przez młodzież. Tak. Dzieciarnia wchodziła nam na głowę. Antypłody. Tak. Płody po drugiej stronie lustra. Oni wchodzili nam na głowy, co było słychać, trochę próbowaliśmy nawet przez moment jednego z nich jakby zaprząc do wypowiedzenia kilku słów ale się nie udało i bardzo dobrze bo to mogłoby być poczytane jako wykorzystywanie nieletnich do generowania dźwięków za no to zatrudniliśmy go do ciężkich robót wrzuciliśmy go na rowerek żeby nasz sprzęt nagrywający napędzał żeby doładował trochę bateryjkę. no i dzisiaj bateria już doładowana jest w 100% jesteśmy przygotowani na wszystko. No a tu się okazuje, że dzisiaj w kawiarni pustki. Pustki. I nie chodzi nam tutaj o zespół postpankowy polski, tylko chodzi nam o pustki jako takie. Natomiast jest tutaj pełno odbijających się od ścian fali o niesprecyzowanej zawartości. Te fale bombardują nas swoimi elektromagnetycznymi cząstkami i tak właśnie wydobywają się słowa z naszych gardł, gardł, gardłów, gardłów. gardłów. Dzisiaj będziemy przy wypowiadaniu naszych słów stosować tak zwaną gramatykę alternatywną, alternatywną zwaną też postmodernistycznym rozumieniem światełka. Dlatego już możecie być przez kilka momentów Dziękuję. <śmiech> Kolega właśnie chciał przedstawić trzecią zasadę zależności nogi od stołka od natężenia światła słonecznego w północnej Nigerii. Czeskiej. Czeskiej Nigerii. Kolonia czeska w Nigerii. Występuje tam Dobrze, owoli, chwila czeskich Czyli tak, filmów. o koloniach czeskich będziemy zaraz mówić, ale najpierw właśnie chciałem powiedzieć o tych przypadkach nowych. Mhm. E, przypadki w Polsce, jeżeli pamiętacie jeszcze lekcje podstawówkowe polskie, e, język polski, gramatyka. Jeżeli, jeżeli przypadku... jeszcze pamiętacie swój język tak. polski, koń, na końcu, kon, koniec języka. Koń, końcu języka, te myśli, które wam tam się wydobywały, skisłe. Mhm. <grywa> Jest sobotnie poradne, drogi Mateuszu, nie wszyscy muszą wiedzieć, że jesteś po 12 <grywa> godzinach pracy. Albo i więcej. To albo i więcej. Albo ta audycja to też jest praca. Praca mhm. w re. W ręku. W ręku, w, w, nodze w nodze stołu. W randze ministra. Drodzy Państwo, więc tak, przypadki polskie. Jeszcze w latach 80. było 7 przypadków. Ja przynajmniej się o tym uczyłem. Niemniej jednak przypadki mają to do siebie, że nie, nie w polskim języku, nie były opracowywane przez językoznawców, tylko po prostu rodziły się. Rodziły się na wsiach polskich, niczym te diabły we wierzeniach lokalnych. Wychodziły z dziupli wierzby rusuchatej Kilka osób w dziwnych okolicznościach mogło się spotkać, zacząć ze sobą rozmawiać i tak wychodził kolejny przypadek rzeczownika. A takie przypadki właśnie chodziły po ludziach. Mhm. Chodziły jak takie małe robale. Wplątywały im się we włosy jak nietoperze wysysały im krew. I, I tak właśnie dochodziło do mieszania informacji genetycznych tych przypadków i one były coraz to nowe i coraz to różne od siebie. Dlatego obecnie... No teraz badaczy. mamy rok 2012, także sprawy mają się zupełnie inaczej. No, jest już około 87 przypadków, e, różne są A to używane. tylko w tym miesiącu? E, tak one się przeterminowują szybko dosyć. No ale można jednak rzeczowniki naginać do różnych sytuacji, które powstają. I tak na przykład na Pojezierzu Kujawsko-Pomorskim popularne były w ostatnim tygodniu przypadki Namierzacz. Na Żuławach był ostatnio bardzo y, taki popularny przypadek Niziniak. Z kolei w Kotlinie kłockiej pojawiły się trzy zupełnie zaskakujące przypadki. Odpieniacz, Wykarczownik, i plakat, i plakat, fenomenalny przypadek. Za chwilę powiemy wam jak rzeczowniki odmieniają się przez te przypadki. Alys Embrz a dwa k zdobyłem hunak. No to wpływy węgierskie tutaj są wyraźnie słyszane. A to tak, to w Galicji szczególnie. to Jeszcze z czasów austro-węgierskich wykopano ostatnio w skopalni Jurek Kopalnia Jurek to jest ta, ta kopalnia, taki bieda szyb, który został w średniowieczu wybudowany. On sięga z Polski aż do właśnie do Budapesztu, do Węgier. On, ten, ten bieda szyby był wspólnymi siłami przez całą wioskę drążony. Mhm. Ludzie z długimi paznokciami musieli gdzieś sobie tępić te paznokcie, dlatego były. Przepraszam. I, i, i, i, i, <słuch> <słuch> Musieli czy nie? Kiedyś nie było cążków do paznokci. Ja oczywiście, sobie że nie było. Tak, wymyślił je Franciszek Józef. <grym> na ziemiach galicyjskich, oczywiście. Oto pierwszy prowadził. cesarz. Pierwszy cesarz z przyciętymi i przepiłowanymi tak. paznokciami. Ale dla psa, psa, plepsu one były z drewna, więc też nie działały. No cóż, ludzie musieli po prostu tępić swoje paznokcie na przykład zdzierając korę z drzew e, oliwnych. Albo ko kopiąc podziemię i szukając zwłok psa. Oraz przypadków różnych. No i właśnie jedna wioska szczególnie obrotna w tej kwestii wykopała w poszukiwaniu złóż megatroglodytu. Wykopała sobie taki bieda szyb, który stał się tunelem aż do, sięgającym do Węgier i dalej w kierunku Adriatyku. Niemniej jednak po drodze właśnie przebiła się przez terytorium Czech. I tam te wpływy były bardzo, bardzo wyczuwalne. Oni kopali się przez Czechy na głębokości około 15 metrów. Czesi oczywiście nic o tym nie wiedzieli, natomiast oni naruszyli wiele korzeni i gałęzi przemysłu czeskiego. Tak, głównie korzenie oczywiście, przez to właśnie ga gałęzie przemysłu czeskiego e, niestety opadły z, z sił, opadły z liści. Nie rozwijały się tak jak powinny. Nie rozwijały się tak jak, jak mm -hmm. papier toaletowy, który również wynaleziony został przez Franciszka Józefa. Mm -hmm. Natomiast w tej samej kopalni nastąpiło w roku dokładnie 1876 Tąpnięcie i to właśnie na, w tym przekopie na terenie czeskim. I to ym, doprowadziło do tego, że y, powstał kanał podziemny pomiędzy Czechami a właśnie północną Nigerią. Tak się nie stało. Tak zwany stało. uskok moczowy. Tak. I tak się złożyło, że 70 obywateli Czech, których listę nazwisk opublikujemy na naszej stronie po zakończeniu nagrywania tej audycji, bo teraz nam się nie chce o tym mówić, a czas nagli. I ci właśnie Czesi znaleźli się nagle Przepraszam, w mam potwierdzenie z serwisu informacyjnego nowiny.3 Wśród tych osobników nie było Heleny Fontraczkowej. Nie, nie, nie, natomiast był tam Karel Gott, czyli możemy spać spokojnie. Możemy spać spokojnie, on już tam zostanie. No, no i co? Z... Ale to, to chodzi o jakąś wymianę kulturalną y, pomiędzy Czechami a Nigerią? Kulturalną przede wszystkim. Również... Chamską wymianę. <laughs> Chamska wymiana to jest wymiana młodzieży szkolnej, która wysyłana jest z jednego kraju do drugiego po to, żeby pluć. Po to, żeby pluć gumą do rzucia i potem ją deptać. Albo można się wymieniać na przykład resorakami albo obrazkami. Ale to o tym już było tydzień temu. Tak, ja wiem, ale to, to właśnie takie nawiązanie, mm -hmm. ponieważ nasza audycja to jest taki łańcuszek świętego Bronchita. Um, no i e, co może Polak żyjący pod ziemią w Czechach zyskać? No może wystać na przykład żywiąc się tymi korzeniami, które podcina, może wyssać soki ateizmu czeskiego i przestać być prawdziwym Polakiem. Tak, tak właśnie Polacy przestają być pra prawdziwymi Polakami, ponieważ są są tego godni. Tak Te korzenie mają w ustach i wysysają z nich różne takie myśli oraz inne rzeczy, które nie są w polskim społeczeństwie mile widziane, ani smakowane mile. Mhm. Na przykład też można natrafić na tak zwane bulwy konformizmu, którymi żywił się niejaki szwejk, wojak. Mhm. Wtedy człowieka przestaje cokolwiek obchodzić, dostosowuje się po prostu do zastanych sytuacji, już nie walczy o rzeczy takie jak wolność, prawda. Mhm. I wtedy ludzie przestają człowieka obchodzić szerokim kołem. Wtedy mhm. taki człowiek jest taki przyjaciół. Mhm. I żywi się knedliczkami w knajpie i ma się dobrze. Natomiast Polaków wszyscy obchodzą szerokim kołem. Co się tyczy również transportu samochodowego, wszyscy Polskę omijają szerokim łukiem ze względu na jakość dróg publicznych na terenie kraju nad Wisłą. Dobrze, teraz tak. Sebastian Urdowik, naj, najstarszy Polak w Polsce. No. On, bo jest jeszcze Józef Prekambr, on jest jeszcze starszy, on wyemigrował <głos> około 17 milionów lat temu, wyemigrował do czarnej dziury swojego własnego rozumienia przepisów prawa administracyjnego. Sebastian Ordowik natomiast ma się dobrze on jest, oczywiście Józef Prekar Pre jest najstarszym Polakiem na uchodźstwie e, natomiast y, zrzeka się powoli od, od ostatnich 3 milionów lat zrzeka się obywatelstwa polskiego są długie procedury są długie procedury. on ma 300 milionów kartek do wypełnienia on nic innego nie robi zsie sobie korzenie no może dobrze, że w czarnych dziurach czas stoi w miejscu tak, czas stoi w miejscu on tak naprawdę nie wie, że jest najstarszym Polakiem ale my wszyscy o tym już wiemy, mm -hmm. bo o tym wam powiedzieliście, my, tak. to znaczy jemu. Księga Guinnessa. Jeszcze. W Czarnych Dziurach nasza audycja niestety nie jest jeszcze odbierana. pracujemy nad odbiornikiem czarnodziurowym. To jest takie specjalne Urządzenie, które dzięki siłom implozji e, transportuje dane do czarnych dziur. My, oczywiście, taką małą czarną dziurę e, musimy sobie do naszego laptopa e, władować. Władować, tak? W postaci aplikacji. W postaci aplikacji po prostu ekran dotykowy musi być koniecznie i dotykamy tam, i tylko trzeba uważać, żeby nas tam nie wciągnęło. No, wiesz, niektóre te sytuacje bywają wciągające. Dalej, co pod ziemią jeszcze można znaleźć? Nie tylko w Czechach, ale na przykład właśnie w Nigerii? Buty te, których nie ma na powierzchni. Tekturowe buty, tak. Tekturowe buty, wynalazek czesko-nigeryjski, jedyny produkt współpracy tych dwóch krajów. Tekturowe buty, które rozkładają się same w naturalnym środowisku. Są bezpieczne dla środowiska, bezpieczne dla zwierząt, oraz bezpieczne dla turkucia podjadka. Jeden jest tylko turkuć podjadek w Nigerii, ale za to bardzo, bardzo duży. No, on niedawno został prezydentem tego kraju również. A jako, że jest wystarczająco duży, też miał bardzo szeroki program naprawy cywilizacji, gospodarki kraju. Oraz programu kosmicznego. Tak. Turkuś podjadek podjadł dosyć dużo liścia w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i zniszczył bardzo dużo zalesienia tego kraju, natomiast teraz może oddawać to, co zyskał swojemu narodowi. W postaci tytoniu. Tak. No Oni sobie palą te fajki pokoju, jak przystało na Czechów afrykańskich. <laughs> Dzięki temu em, zyskują nowych przyjaciół i prą do przodu. Uh -huh. I również ich nic, a nic nie obchodzi. No, oczywiście. W niniejszym została odpalona e, maszyneria do mielenia kawy oraz przyjechało na swoim skuteromotorze pierwsze dziecko. To jest w kawiarni Co Ciekawe, już słychać? Ciekawy, ciekawy wehikuł. E, on jest kontrolowany oczami tego dziecka. Jako, że te oczy są bardzo niespokojne i patrzą raz w lewo, raz w prawo i mogą pod... kłamać 30 stopni e, Celsjusza i mogą kłamać w żywe. Mhm. Agnieszka Osiecka. Chyba nie. Chyba nie Agnieszka Osiecka. No. Nie dzisiaj, nie na takich warunkach co jeszcze może nam powiedzieć najstarszy Polak, jeżeli już jesteśmy w tych Ale chodzi ci o Sebastiana Ordowika, czy tak, o Józefa? Nie, nie, nie bo jest Józef, Józef jest i, na uchodźstwie, więc o uchodźstwie, nie, nie tak. Wypisany został z naszych ksiąg. Mhm. Znał apostarzy został, został wypisany. Na dobre i na złe. <laughs> Kochani, Sebastian Ordowik przysłał nam ostatnio list e, gończy za sobą samym. On sam siebie goni i nie może się dopędzić. Szuka go CBA, CBS oraz Interpol. Taki zespół amerykański. <grym /dźwiększy> tak. Szukają po prostu inspiracji w najstarszym Polaku. Sebastian Rodowick to jest nowa płyta, nowa płyta która ma zostać nagrana zespołu Interpol, ale oczywiście, jako że nie mogą go znaleźć, bo oni cały czas myślą, że on jest w dziurze indukcyjnej, w, w dziurze czarnej, a on tak naprawdę jest w dziurze ozonowej mhm. pod ziemią polską. Polskie podziemie dziurą ozonową Dokładnie. Europy. To jest Ty? kolejne hasło wyborcze Stefa st skryważę. Stefana Chwina, który jest y y przyrodnim bratem mm -hmm. Sebastiana Ordowika. Stefan Chwin ma jedynie 4 miliony lat, ale świetnie się trzyma, broda mu rośnie. Tak, poza tym można powiedzieć, że Stefan y Chwin y jest Dorotą Masłowską polskiego pokolenia Big Beatu, a Big Beat jest Agnieszką Osiecką, polskiego rozumienia świadomości narodowej. Tyle w tym temacie. To, de, to może co, jeszcze teraz... Skonfudowałem się troszeczkę tym, ty muszę to przemyśleć i zatwierdzić, to wtedy jak zatwierdzę to, to wtedy opublikujemy to za tydzień w następnej audycji, dobrze? Dobrze, niech będzie. Dopiłem swoją herbatę, wiesz? Aha, i masz takiego kika. Takiego kika. Mhm. Drodzy Państwo, tydzień temu już wspomnieliśmy o tym, że pokłady geologiczne mogą zawierać duże ilości dźwięków. I tu nie mówię o dinozaurach polskiego rocka, ale tu mówię o drobnych mikrostworzeniach, które zalegają bardzo głęboko. Mówiliśmy o trylobitach. Trylobity zawierają w sobie dużo dźwięków. Są to dźwięki najczęściej elektroniczne. Mimo, że elektronika jeszcze w tamtych czasach nie istniała, to te stworzenia wyrobiły w swoich ciałach obwody, układy scalone. Ja, ja trochę czytałem na ten temat przez ostatni tydzień, wiesz, i, i, i okazało się, że były różne rodzaje, różne rasy trylobitów. I były tak ośmiotrylobity, szesnasto trylobity, 24 trylobity, niegodzinne trylobity oraz sześćdziesięciocztero trylobity. Te sześćdziesięciocztero trylobitowe organizmy, one niestety nie przetrwały, Ponieważ. Ym... Były najsłabsze z punktu ewolucji. Nie, był tylko jeden, były. po prostu tylko jeden się tak. zmieścił na planecie ziemskiej. On był tak ogromny. Yy, I te wibracje, yy, które te dźwięki z niego wydobywające się powodowały, yy, one właśnie przyciągnęły z kosmosu ten meteor, kometę, która dinozaury zabiła. Tak to było właśnie. To mhm. jest, wyczytałem to najnowsze informacje z internetu. Kopalnego internetu. Kopalnego internetu. Mhm. No ta kometa przesyłając nam telewizor Orion jednocześnie pozbawiła nas dinozaurów, ale muzyka przetrwała, prawda? Muzyka zawsze przetrwa. Przetrwa wieki. Wieka, trumny. Cóż I dalej? Tak. Dalej data przydatności do spożycia. Data przydatności do spożycia. I jako hasło takie ogólne. Takie hasło. E, zastanówmy się co to oznacza. Co to odznacza? No. To jest, słuchaj, to jest takie nowe odznaczenie którym będą wyróżniani dygnitarze oraz żołnierze w Polsce. Zamiast orderami, teraz będą oznaczani datą przyna przynależności do spożycia. Przez prezydenta. Przez pre prezydenta. Przez spożycia, przez prezydenta. Przez spożycia, przez prezydenta. Przez spożycia przez prezydenta. Nie wiem, czy zauważyliście, że prezydent Komorowski schudł ostatnio, ponieważ dawno nie zjadł żadnego człowieka. O, on nie byle jakich człowieków sobie dobiera, nie. jako współpracowników, a na pewno już nie, nie byle jakich, jako menu swoje własne. Cóż jeszcze, data przy, przynależności do spożycia i y, małżeństwa też może być. Do konsumpcji. Do konsumpcji, tak. No tak, to jest, to jest bardzo takie pr, praktyczne zastosowanie. No, Ale może być też data przydatności do spożycia idei pewnej. Mhm. A w jaki sposób rozumiesz spożycie takiej idei? Na spożycie na przykład założenie partii politycznej, która Aha, będzie się Czyli popierała... wdrożenie. Tak, wdrożenie. Mhm. Yy. Jeżeli na przykład y, ideologia komunistyczna y, narodziwszy się w XIX wieku miała jeszcze jakieś odniesienie do tych czasów, tak dzisiaj na przykład Piotr Ikonowicz jest y, szkieletem, jeżeli chodzi o warstwę ideową, ponieważ naprawdę nie ma co jeść. Tak, on kiedyś nazywał się Piotr Ikona, jako ikona polskiej lewicy, teraz jest tylko Ikonowicz, tyle mhm. z niego pozostało. Miał trzy głowy jako ikona, bo tak. był takim tryptykiem otwieranym, został wymalowany jeszcze w czasach carskich na terenie Rosji. Mhm, tak, on był takim cerberem polskiej sceny politycznej. Tak, no ale nie, nie doprowadził do spsienia tej sceny całe szczęście. No dobrze, dobrze to teraz... teraz. tak, chomiki. Co możemy powiedzieć na temat chomików? Ogólnie jeden z tak zwanych miejskich mitów, i to tutaj używam kalki tłumaczeniowej. Tak, ponieważ... Chodzi oczywiście o mity, które napisał w y, y, swojej książce Jerzy Urban. <laughs> <głosy> oczywiście. Jeżeli chomika wziąć za ogonek i. A to krótko podnieść, to jest przecież. Tak, tak, ale jednak można sztukę złapać. Sztuka sama w sobie. Sztuka, więc teraz I teraz podnieść go do góry, to takiemu chomikowi wypadają oczka, jego małe czarne. Taka historia krąży wśród dzieci w podstawówce. Prawdopodobnie była ona zaszczepiona jakieś 17 lat temu przy pierwszej wymianie młodzieży Polska, Czech i Nigeria. Tak, oni wymieniali po prostu polskie dzieci na nigeryjskie chomiki. Mhm. I co Myśleli, to... że nikt, nikt, nikt się nie zorientuje, ponieważ nigeryjskie chomiki są bardzo duże. Mają więcej 75 cm wzrostu średnio oraz mają obie płcie, więc łatwo się dostos dostosowywały. Tak, no i mają tuszę, która jest bliska tuszy dzieci polskich. Mhm. I dzięki temu nie musieli zbierać tuszu do pisania w swoich kajecikach w szkole. Prawda. Tuszę, że już wypowiedziałeś się w tym temacie, więc teraz można się zastanowić, dlaczego stało się tak, a nie inaczej z tym programem wymiany dzieci i młodzieży. Dlaczego zostali wymienieni? No, oni wszyscy mówię... co to, to. Oni tak naprawdę nigdy nie wrócili. To nie była wymiana kulturalna, to była chamska wymiana. Oni przyjechali tutaj tylko, żeby opluć wszystkich dookoła. Bo to była taka wymiana podróżna. Podróż, podróż, to znaczy, do Polski e, wcześniej nie było nigdy chomików w Polsce. Mhm. E, do Polski przyjechały chomiki. E, natomiast polskie dzieci poszły do Nigerii. Znaczy były te wpływy wymienione. tybetańskie, prawda? Też, ale to one się tam mieszały, wszystkim kropki namalowali na czole. No a to były lamy, które płyły najdalej, mm -hmm. na przykład Dalaj Lama. Tak, hamsk. Jak mówimy, jest to strasznie chamska była ta wymiana. Mm -hmm. I, yy, I tych Polaków właśnie, te polskie dzieci podrzucono do Czech, żeby zastąpić społeczeństwo, które się tym tąpnięciem do Nigerii przedostało. Dlatego ci Czesi tak naprawdę nie wiedzą o swojej mniejszości z Nigerii. Mhm. Nie wiedzą o swoich korzeniach. Nie wiedzą o swoich korzeniach, ponieważ ta kopalnia już, jest już mhm. dawno została za za zasypana i te korzenie, one tam, one tam są, te korzenie, tylko nikt już tam nie zagląda i nikt nie, nie żuje tych korzeni, nie mhm. się. Mhm. No ale ten bieda szyb, który jeszcze jakiś czas temu egzystował, teraz jest pomnikiem inżynierii wczesnej polskiej. Genetycznej. Inżynierii ludowej. Inżynieria genetyczna też się odbywała tam, ponieważ po trzech pokoleniach pod ziemią ludzie jedzący korzonki już zmienili się nie do poznania. Na przykład barwy łowickie na sukniach zastąpione zostały przez kolory khaki. To raz, a dwa, no oczywiście te komiki, one nie mogły jednak przetrwać w społeczeństwie. Po 14 latach zorientowano się, że tak naprawdę nie są to ludzie, tylko właśnie zwierzęta. I a, czar prysł. Czar prysł, czar par prysu. Sparowano te komiki, połączono je w pary w saunie i, w saunie. I, I one zaczęły się tam w tej saunie, bo gorąco było rozmnażać się, ale tak zmodyfikowano ich genetykę, że nowe chomiki były już 40 razy mniejsze. No, a kolejny, każde kolejne pokolenie było coraz mniejsze. No i teraz te chomiki egzystują jako drobne ustroje. Najczęściej egzystują jako przedstawiciele... Handlowi e firm farmaceutycznych. Najczęściej no zostają wszczepiani potajemnie do naszych żył. Oni krążą. Te chomiki krążą w naszych... E już, u, już w narodzinach one do pępowiny są wstrzykiwane, wiesz? Ja widziałem to kiedyś. No, ale nie, nie wiem, czy powinieneś o tym wspominać, bo to jest jakby nie patrzeć tajny program rządowy. No ale od czego my tu jesteśmy? Wymskło się. Oje. Ehm, oprócz tego, te chomiki jako drobną ustrojce yy, bardzo interesującą rolę odgrywają w układzie pokarmowym człowieka. Mhm. Ponieważ one są yy, obok bakterii zaprzyjaźnionych z rasą ludzką pomagają w trawieniu różnych pokarmów, jak również w trawieniu treści, które docierają do nas codziennie. Mhm. Oraz czasami jako, że chłomiki to takie puszyste zwierzątka dosyć. Ale jednak mające ostre zęby. Ale mające ostre zęby i czasami mamy takie miłe wrażenie w, w brzuchu i to dlatego, że one właśnie głaszczą nam swoim mhm. futerkiem mikrokosmki jelitowe. A jednocześnie, jeżeli natrafimy no, na trudny orzech do zgryzienia, jak to się mówi, Mhm. Czyli sytuację zdawałoby się bez wyjścia. To taki chomik istniejący w naszym układzie pokarmowy znajdzie wyjście z tej sytuacji. Tak, i teraz dwojakie może być. Albo on rozgryzie ten twardy orzech do zgryzienia, mhm. albo yy, po prostu go schomikuje na później. Tak. I wtedy mamy takie nie, yy, niewyjaśnione przypływy energii mhm. wewnętrznej. Po latach? Po latach, kiedy coś nam przekaże. Okazać się również może, może się również okazać, że nie, inaczej. Yy, musimy wrócić do tego bardzo ciekawego przypadku plakat i odmienić przez niego yy, słowo chomik, rzeczownik chomik. I teraz tak, mamy plakat, yy, szkołę plakatu polskiego. <śmiech> to jest yy, specjalna taka szkoła, do której dzieci chodziły w latach 76-78. <śmiech> I wtedy właśnie one uczyły się tylko i wyłącznie odmieniać wszystkie rzeczowniki ze słownika języka polskiego przez ten właśnie przypadek. Mm -hmm. No i to jest przypadek zapomniany, jak mówiłem wcześniej, w Kotlinie Kłodzkiej tylko przez jakiś czas egzystował, dlatego tylko wśród ludności tamtejszej, rodzennej można dopatrzeć się jeszcze Ech", tych słów wypowiedzianych wtedy. Czasami biegacze na nartach w czasie zimowym, e, kiedy nieopatrznie zaczną rozmawiać z miejscowymi dowiadują się rzeczy niebywałych. No a na przykład homik, e, odmieniony przez przypadek plakat to homicernastbendy. <try> Test na pratinte lemusz chlemusz, astropitanke, In a stack lax, hitos, polita, fand, fand, Radio.